Serdecznie witam Was z Panamy już tak oficjalnie jakoś może jest taka nie najlepsza, bo nie chciałem się wyjmować mojej gąbki i nagrywam na iPhone'ie no stoję w kolejce po bilety, jeszcze kolejka nieduża jest jakieś może 3, 4, 5 no tak z 12, 13 osób godzina 8 rano Dawidziński wstał wcześnie, żeby być tutaj właśnie pierwszy w kolejce. Dlaczego pierwszy? No bo jak jesteś pierwszy, to możesz y, się dostać na górę i nie będzie dużo ludzi. Możesz więcej zobaczyć, więcej statków. Mam nadzieję, że dzisiaj tych statków będzie mnóstwo. A, muszę wam powiedzieć, gdzie jestem. No właśnie, stoję tu, stoję tam. Y, witam was przed y, kasami na wejście do... Miraflores, loks, czyli jak to się mówi po polsku, loks? Śluzy. Miraflores, witam Was ponownie. Ponownie, bo byłem tutaj już jakiś czas temu. E, wtedy kasy były gdzie indziej. Była taka mała budeczka. A teraz te kasy są już porządne. Takie cztery. E, trochę ludzi stoi. Trochę ludzi tutaj siedzi na ławeczce. E, ja sobie tak się tutaj skrywałem, bo trochę pada od rana, więc skrywałem się pod takim zadaszeniem i takim, może jest tutaj trochę troszeczkę pogłos albo coś ale tak sobie w kąciku tutaj przyca, przyczas, przyczasnąłem przy, przycupnąłem tak się mówi no, właśnie. no i coś, i fajnie kurczę, wcześniej rano wcześniej rano, ale Dawidziński się cieszy Dawidziński jest tutaj ponownie Dawidziński spełnia swoje po, kolejne półmarzenia mówiłem o tym wcześniej pewnie będę mówił jeszcze nie raz ale co tam, co ja chciałem powiedzieć jeszcze No, że musi być pełno statków Pełno przypłynąć. Pogoda jest całkiem fantastyczna Wiosenna, ładna No i co, no i co No i jest fajnie Jest fajnie, jest fajnie Jest dobrze i w ogóle i Cieszę się, że tu jestem Chociaż na chwilę Tak jak powiedziałem, przyjechałem do zasadzie dzisiaj o godzinie pierwszej, drugiej, jakoś tak musimy nawet nie wiem, bo przyszedłem położyłem się i muszę spać od razu nastawiałem sobie wcześniej 32 budziki żeby się obudzić rano no i co, jutro już spierdalam więc przyjechałem do Panamy w zasadzie na jeden dzień dwie noce mój hostel Siriri Siriri tak się nazywa może gdzieś tam rzucę właśnie jak to wygląda całkiem sympatyczny, ale um, od pierwszej w nocy jak przyjechałem, to w zasadzie żywej duszy nie było. Wszyscy spali gorąco, tylko klima hałasowa tu i tam, tu i tam. Mieszkam w pokoju z ośmioma ludźmi, więc widzicie, że czasami mam zajebisty um, hotelik dla siebie z ogromnym wielkim łóżkiem, w którym powinien spać dwie osoby a spała jedna. Ale zatem mam e, z, zwijane e, te zręczników słonie jak to się potem jeszcze nazywa bo będzie, kaczki i różne inne zwierzaki a czasem śpię w hostelu z ośmioma osobami obcymi więc jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze tylko girska mi puchną w autobusie mi spuchły chulernie ale tak to jest w tym wieku, to już 40, to już tak coraz gorzej, coraz gorzej ale wciąż żyję, wciąż nadaję wciąż jestem jedynym słusznym redaktorem podcastu Nie Tych Yy, pozdrawiam Przemka panika, który znowu coś na, nie tylko dla orów.com na bajs grał. co za człowiek po prostu, co za człowiek kosmos, kosmos po prostu weźcie mi tego człowieka bo nie wyrobię yy. zatem, bo tak dzisiaj rano sprawdziłem właśnie, sprawdzałem mailaj i tu tak ten yy, no yy. Dobra, do roboty, do roboty, czyli lecę kupić bilety. Bo już tutaj zaraz kasy otwierają, jakiś szumek się robi, a ja cóż, <kluzny> jak służycie kaszelek ciągle jest. On chyba będzie zawsze, więc, więc co chciałem powiedzieć A bilety idę kupić. Ile kosztuje bilet? Nie wiem, nie widzę tutaj. Chyba z 14 dolców, więc mam bilet, znaczy mam mieć bilet za chwilę.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 Serdecznie witam Was Kanał Podamski Przesiedziałem na czwartym piętrze Jakieś półtorej godziny Trzy statki przypłynęły i teraz zrobiło się Luźniej, więc postanowiłem Mówię szczerze Nie pamiętam, ale chyba byłem na tym filmie A może coś pozmieniali W każdym razie witam Was z sali kinowej Gdzie będą mówić o Pewnie o tym, jak to się zaczęło, jak to wszystko było, dlaczego Francuzom się nie udało, dlaczego Amerykanom się udało. Powiem Wam o tym wszystkim troszkę później, a ja witam Was ponownie właśnie z sali kinowej. Jest tu chłodno, miło, przyjemnie, na górze, na czwartym piętrze. Taki czwarty, jakby to powiedzieć, taras widokowy na czwartym piętrze. I tam sobie siedziałem przez ostatnie półtorej godziny, robiłem troszeczkę filmików poklatkowych, robiłem mały filmik, robiłem sobie kilka zdjęć, napisałem kartkę do Toborka Napisałem kartkę do innych, więc takie małe pozdrowienia i w ogóle A zatem Panama wstałem dzisiaj wcześniej rano Koło 6 z minutami. Jak wiecie, przyjechałem do hostelu za wstąłem. W Trzy minuty sprawdziłem tylko, gdzie jest Muzeum Kanału Panamskiego. Bo chciałbym się tam wybrać. Myślę, że będzie ciekawie. Ale to koło dwunastej No i cóż. Fajnie, dobrze, fantastycznie. Banan na twarzy, czyli cieszę się. Jestem tutaj po raz drugi. Mówiłem o tym wcześniej, że to jest takie moje połowiczne marzenie. Pewnie, jak też wspominałem, może za dwa, za trzy lata przyjadę tutaj z Kuzynem i może już będą jakieś tury po nowym, po nowych śluzach, bo robią nowe śluzy w większe statki, na więcej ludzi, na więcej tonarzu. Te statki tutaj mają 100 foot 100 stóp szerokości, czyli jakieś 33 metry, a tamte będzie ponad 40 chyba, więc statki będą wiele, o wiele większe, wiele, wiele szersze. Zatem cóż, film się zaraz zaczyna. A ja troszkę tutaj w klimatyzacyjnym chłodzie posiedzę i odpocznę i Pomyślę, bo mówię, wstałem wcześnie. Nawet nie jadłem śniadania, nie jadłem nic totalnie dzisiaj, bo chciałem być tutaj o ym, dziewiątej. Bo Nie, o 8, przepraszam, o 8 tutaj otwierali. Ym, rano, czy o dziewiątej i już się głupie nie ważne. W każdym razie byłem tutaj jakiś może 14. Tak samo jak tutaj zewką byłem, to też przyjaliśmy na samym początku, ale no, nie ma jakoś mnóstwo ludzi o tej dziewiątej teraz się trochę na, nabroiło, ale cóż, nie ma statków, nie ma statków, nie ma statków, przerwa chyba jest na lunch albo na coś, w każdym razie tak jak wspomniałem, trzy statki przepłynęły, jeden mały kontenerowiec i dwa takie bulk carriage, czyli takie drobnicowce. No i cóż, czas na odwiedziny w sklepie, czas na małe filmiki i czas na chwilę dla siebie i wrócę wrócę do Was po chwili powiem Wam może z głowy to co pamiętam o kanale ym, panamskim i Słeskim i różnych innych kanałach I, i a propos kanału to mówię jeśli Was interesuje inżyniernia inżyniernia inżynieria, inżynieria, technologia i jak to robili kiedyś to musicie tu przyjechać, musicie to zobaczyć i, i może to tylko zwykła przekopana dziura ale dla mnie jest to coś więcej. Zatem po filmie zobaczę, jakie są koszulki, co jest ciekawego i może jakąś małą pamiąteczkę z tego roku, bo 100 lat kanału Panamskiego. Trzeba to uczyć, trzeba to spodcastować, czy się tak wyrażę i trzeba o tym powiedzieć. Coś więcej. Zatem e, moje Drugie wejście, już takie bardziej profesjonalne, bo pierwsze, jak słyszycie z iPhona, nie chciało mi się wyjmować mojej gąbki i straszyć Pani, więc teraz 5 minut na dzień dobry o kanale panamskim Będzie za chwilę, a teraz zaczyna się film i cóż, do usłyszenia.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 there was a path in the tropical rainforest. A path between the Northern Sea and the Southern Sea that one day was forged into a canal. But let's take a glimpse back in time. In 1513, during the Spanish conquest of the Americas, the indigenous people of the area guided Vasco Núñez de Balboa through that path right up to the southern sea. This was the first time a European ever sighted the Pacific Ocean. Panama is a small country with big dreams. It is a country that is proud of its men and women who are confident about their future and who have a very special responsibility to keep the waterway operating to facilitate international trade. Because this is the Panama Canal. The world. Słyszycie ten szum? Chyba bliżej już być nie można. Jestem... No, na pierwszej linii strzału mojego prosa sobie ustawiłem. Robi zdjęcia co 10 sekund. O właśnie, o właśnie. Te odgłosy to nie jest żaden słonia, ani turysta amerykański, tylko jest to... Właśnie, jest to... Um, lokomotywa, która czasem ciągnie, czasem popycha, czasem zwalnia statki ogólnie ze swoim swoim świderkiem z tyłu powolutku się ruszają a te 8 lokomotyw które zazwyczaj jest przyczepionych ze statku to pomagają żeby się po prostu nie rysał żeby wyhamować, żeby pomóc mu ruszyć taka lokomotywa jest warta około 2 milionów dolarów tutaj ma, mają koło 70 takich lokomotyw więc dzieje się dzieje Lokomotywa, z tego co pamiętam, jest zrobiona przez japońską filmę, japońską, to jest chyba Mitsubishi, no i ostatnio gdzieś na YouTube widziałem właśnie jak taki stateczek, jak stateczek sobie, o jak fajnie się podnosi, fajnie to widać, jak taki stateczek niechcący em, najechał na taką lokomotywę i trochę jej budkę splaszczył, może znajdę to wideo gdzieś i Wam pokażę, w każdym razie... Em, mamy znowu jakiś drobnicowiec same drobnicowce dzisiaj w takich brzydkich kolorach, przepraszam, że tak mówię ale graficznie ten statek jest brzydki taki żółto-czarny niefajny no i cóż dzieje się, dzieje się ja już po malutku kończę moje wejście nie pamiętam, mówiąc szczerze jak tu byłem trzy lata temu, nie wiem czy to było nadmiar emocji czy wszystkiego ale byłem w muzeum kanału tutaj takim wewnętrznym którego za Chiny nie mogę sobie przypomnieć. Za Chiny nie mogę sobie przypomnieć takiej budki, gdzie się steruje statkiem. Za Chiny nie mogę sobie przypomnieć, że były jakieś akwaria, czy były jakieś inne rzeczy. Ehm, no ale nie wiem, czy to miałem nadmiar wrażeń, czy cokolwiek. Muszę się Ewki spytać, może. Czy my coś takiego oglądaliśmy. Bo ja pamiętam, że wprułem tutaj i od razu na kanał. A teraz e, statek się nazywa Tianjin, czyli jakieś chińskie gówno w każdym razie w każdym razie mało statków dzisiaj, ale to może dobrze bo mało turystów też można sobie chodzić wszędzie, wszędzie znajdziesz miejsce ja siedzę na poziomie zero tu gdzie lokomotywy elektryczne jeżdżą jak już wspomniałem, mojego GoPro napuściłem mam nadzieję, że robi te zdjęcia co 10 sekund, bo coś ostatnio mi szwankuje ale jest dobrze jest dobrze już mogę powiedzieć warto tu być, dla mnie jest to przeżycie siedzę tutaj już chyba czwartą godzinę taksówkarzem się mówiłem po trzech godzinach ale no zobaczymy jak to będzie może będzie, może nie a jak nie to wezmę sobie autobus, pójdę pieszo i tyle muszę powiedzieć właśnie, że taksówkarz wziąłem go z miasta jechał jakąś zupełnie inną dziwną drogą ale jechał przez to można powiedzieć osiedle, które Amerykanie zbudowali 100 lat temu gdzie wszyscy mieszkali i sobie, że tak powiem, bardzo, bardzo bliska widziałem. Myślałem, że to jest zamknięty teren, a nie, normalnie są tam biura kanałowe i różne inne rzeczy i bardzo fajnie i sympatycznie i przyjemnie. No ale obiecałem Wam jeszcze, tak na szybciutko, hmm, historię kanału. Był taki pan, e, który, historię dla tych, którzy nie słyszeli mnie trzy lata temu, był taki pan Ferdynand Lesseps, e, który przekopał kanał Sueski ale on przekopał go na poziomie morza i przez pustynię i nie było żadnych twardych kamlotów no i przeszło mu to dość szybciutko i stwierdził, że skoro tak mu dobrze poszło i fantastycznie, no to gdzie by tu się jeszcze przekopać tak patrzył i patrzył i patrzył i znalazł tutaj właśnie w Panamie i stwierdził, o zrobimy to samo na poziomie morza, przekopiemy się i będzie pięknie, fajnie, fantastycznie no i cóż, nie udało mu się Próbował, próbował, próbował, próbował. 14 lat kopał, firma jego zbańczyła. 25 tysięcy ludzi zmarło, większość z Jamajki, tak z, z tak zwanych Indii Zachodnich. No ale wykończyły go deszcze i zjadły go komary, mówiąc szczerze, taka była prawda. No i firma zbańczyła, została dziura, mokra, bo tutaj w Panamie przez 8, prawie 9 miesięcy pada. Od grudnia do marca jest pora sucha tak jak teraz więc można wtedy coś robić a niestety gościu nie, nie dał rady do końca nie dał rady no i firma zbańczyła Oj, dużo tego było, zbierał pieniądze raz, drugi, trzeci, czwarty nie wiem czy mówiłem o tym w podcaście parę lat temu, ale, ale działo się dużo i, i dobry był pomysł dobry był pomysł, ale nie na poziomie morza, bo tutaj niestety trzeba to wszystko podnieść tak jak tutaj 26 metrów trzy śluzy 8-8 i, i troszeczkę o ten dzwonek co słyszycie to otwierają śluzę bardzo fajnie to wygląda, bo te śluzy mają takie pomosty po których można przejść, mają takie rączki i te rączki po prostu fajnie się chowają tak? I, i wtedy już nie można przejść w każdym razie czerwone światełko się zapaliło śluzy będą się otwierać, zaraz będą rączki się ściągać na dół. No i jak lokomotywa warta 2 miliony dolarów, ważąca 46 ton. Nie wygląda na taką szczerze. Ma pełno akumulatorów w środku pewnie, bo ona jest elektryczna. Dbają o środowisko, żeby, no powiedzmy, jakoś to wszystko dobrze było. O, rączki się chowają przepięknie. Więc pani mi tutaj przeszkadza i cóż... Otwiera się śluza, wyrówna, wyrównane są poziomy pomiędzy pierwszą a drugą, no i stateczek będzie sobie spokojnie e, przepływał i naprawdę stateczek jest jakieś 8, może 10 metrów, nie, nie są, to więcej niż 10 metrów ode mnie i lokomotywa i wszystko i, i tak to wygląda i zaraz pójdę troszkę zdjęć jeszcze porobić, chociaż tu jest mały problem, bo wszystko jest pod słońce, więc... E, więc te zdjęcia są takie nie bardzo nie bardzo nie bardzo ale i tak są lepsze jak byłem tutaj ostatnio było grzyście brzydko i chmurzaście i padało a teraz jest przepięknie słonecznie trochę chmur które pomagają fotografom więc tak to wygląda i cóż ja kończę moje kolejne wejście i zobaczymy czy uda się jeszcze coś dzisiaj nagrać panamskiego kanałowego i, i tyle I, do usłyszenia i, i, i tyle i tyle nie dla sokołów, nie dla mew, nie dla wróbli, nie dla wron. Dawid Filipczyński, podcast tylko dla orłów. Serdecznie witam w Panama City. Nie zgubiłem się, powiem szczerze, tak na oko wiem gdzie jestem, ale jest tak gorąco, że nawet mi się nie chce włazić po ulicach, więc kosztę zaraz taksówkę jakoś tak pusto wszędzie, zresztą jak widzieliście film trzy lata temu, ta ulica jakoś tak średnio pusto chyba w Kaskowiecho tam jest więcej, bo tutaj jestem w lesie wieżowców wieżowce takie sobie, niektóre ładne niektóre takie sobie odór, że tak powiem, sorry, że przy jedzeniu akurat, teraz wam powiem gdzie jestem, ale takie dwie rzeczki płynęły i no pachniały tak co najmniej jednoznacznie, więc y, piękne szczeliste złoto-srebrne wyrodce, a obok rzeczka y, pachnąca o, jedzie moja Toyota piękna, FJ przepiękny samochód <śmiech> a obok rzeczka pachnąca, no, wiecie y, więc takie kontrasty tutaj są piękne miasto z daleka z bliska troszkę mniej y, no, ale y, jest okej, okay, jest okej, okay, podoba mi się chodzę sobie i to jest kolejny taki moment, kiedy mówię a pierdę ten Tegas i idę, pochodzę sobie poszedłem gdzieś, tak na skróty troszkę w z autobusu, jak wam powiedziałem poszedłem z centrum handlowego się ochłodzić, kupić i do picia jakąś wodę, jabłuszka i coś do zjedzenia, ale w sumie nie chciałem się i w takich jakichś sieciówkach hamburgerowych, czy tam w Subwayach mówię, pójdę gdzieś na jakiś mięcho albo na coś i idę, idę, idę, idę, idę, idę i patrzę z No i bardzo ładnie taka, tak prosto, tak czarno-srebrno. Bardzo miło, tak japońsko, można powiedzieć tak oszczędnie, ale bardzo miło. Zamówiłem jak zwykle za dużo, ale będę miał na kolację, bo na, na Samolot jutro o godzinie 7.38, więc o 5.00 muszę wyjść z hostelu, samochodzie jakiś zamówić i będę miał śniadanko na jutro, więc za dużo, to nie znaczy się zmarnuje, to znaczy że się zje jutro, więc, więc będzie ok więc no, myślę, że to prawie wszystko, może z hotelu Wam coś jeszcze nagram, ale myślę, że to prawie wszystko ehm, chyba się nie zgubię, wezmę taksówkę, chrzanie, taksówki tu są w miarę taniej. I tak jak pamiętam, w, w Talamance zapłaciłem za 5 km 13 dolarów. Tak tutaj zapłaciłem. E, taksówkarz mówi 10, ja mówię 7, on mówi ok, dobra. I ten, tak po poposańsko trochę, wiecie jak to jest. E, e, I potem dałem mu na końcu 6, bo powiedziałem, że nie mam wydać. Powiedział, że ok, więc e, benzyna, jak to kosztuje, zaliczę pół dolara. No to wiecie jak to wygląda, więc e, z Dawid do Panamy. 400 ileś kilometrów za 14 dolarów, to też widzicie, że ceny tu są w miarę ludzkie. W knajpie sushi też jakieś chyba jedno, bo wziąłem jakieś takie maki z tuńczyka i maki z łososia i wziąłem jakieś takie fileciki z tego. A też z łososia, ale takie opiekane w cieście, takie coś, ale Kentucky Fried Chicken, więc całkiem dobre, bo ciepłe, bo ciepłe i potrzeba by było ciepła, dzisiaj nic zniadłem. Takiego ciepła wewnętrznego, bo z zewnętrznego mam mnóstwo dzisiaj na Panama City, e, słońce, praży i po prostu tak jak powiedziałem, nie da się chodzić po ulicach, nawet w czapce się nie da chodzić, bo dlaca ci się od razu lasuje i, i leci ci strumień potu, więc e, mm, więc tyle, myślę. Spotkamy się w hostelu po raz ostatni, tak jak w ostatnim podcaście, przedostatnim też w hostelu po długiej, długiej podróży. I mam nadzieję, że podcasty już nie będą takie długie i szybko to wszystko skończę, więc będzie ok. Zatem Sajonara, jak to mówią, Knajpa się nazywa Sushi House. Marbeja to jest dzielnica po nami, gdzie jestem właśnie i gdzie spożywam drogą konsumpcji. Całkiem dobre, jestem sympatyczne sushi ważne, że mam internet. Mogę sobie zarchiwizować zdjęcia, wrzucić gdzieś na dysk, bo cholera wie, co tu tutaj się stanie, ale on wie, że będzie wszystko ok I okej. Okay. I tyle. I do usłyszenia. I jak już powiedziałem przed chwilą, Sajonara.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 Troszkę ludzi, nie za dużo, jakby się wszyscy rozjechali. A ja siedzę sobie w fotelu. Rozwarty, chciałem powiedzieć. Nie, roz, rozwalony. Tak to się mówi, rozwalony w fotelu. I... O co, już jestem. Wstałem, tak wcześniej przyjechałem, tak późno. I znowu kładę się późno, chociaż Myślę, że będę miał dla was jeszcze jeden podcast z Panamy. Usiadłem sobie gdzieś nad e, kanałem na, jak to się nazywa? Ciągle zapominam tą nazwę. E, Amador. I to pewnie będzie w następnym odcinku. E, tak to wygląda. E, coś tam, no po półgodzinne odcinki puszczamy, bo ostatnie były strasznie długie i czas na coś krótszego. A ja cóż, bardzo szybki, dzienny wyjazd e, panamski i zatem na początku myk do, no jak to się mówi, no na kanał do Miraflores. Potem załapałem taki bus e, dwupoziomowy, taki co wiecie, turystyczny, co jeździ e, po mieście i rozwoził turystów. Można sobie wsiąść i on jeździ w koło i możesz sobie wsiąść, gdzie chcesz wysiąść, gdzie chcesz. I absolutnie jest to fajne. No i było tak, że... Nie wiem, czy ja to mówiłem, czy nie. Ale no nie miałem gotówki przy sobie, tylko miałem kartę. A automat kartowy im się zepsuł i powiedzieli, że przy wysiadaniu mam zapłacić. No i wysiadając tam po dwóch czy trzech godzinach, mówię, że chciałbym zapłacić. I oni mówią, tu, tu, tu, tu. a maszyna nam nie działa. a Dobra, no to idź, nie? Więc oszczędziłem chyba 30 dolarów, czy tam 25, bo tyle kosztowała ta przyjemność. Więc, więc, więc, więc tak powiem, upiekło mi się, więc za tą kasę poczyna sobie nieźle podjeść, czyli jak słyszeliście, z sushi restauracji bardzo miłej, fajnej, sympatycznej nadawałem do Was i robiłem kilka zdjęć właśnie. Lego sushi, księżniczkę leje podkładkę moją pod piwo z Lechem Poznań, więc jestem tutaj, mam wszystko za sobą, jeśli chodzi o takie rzeczy. Więc widzicie, Taliński jest nieźle popieprzony. E, co chciałem wam powiedzieć jeszcze? No, że cholernie gorąco tutaj i pusto, i pusto, i pusto, i pusto. Przepraszam, ale już jest późno bardzo i wszyscy chyba już poszli spać, tylko ja tutaj się na dole. E, muszę wam powiedzieć, że... To centrum miasta tutaj opustoszowuje opustosz, opustosz po godzinie 16-17 i nagle się robi pusto. Jakby wszyscy nie wiem, gdzieś wyjechali albo nie przyjechali, nie wiem, jakoś dziwnie tutaj miałem wrażenie, że będzie tutaj mnóstwo milion ludzi przy tych wieżowcach, a tutaj tak w centrum handlowym, gdzie byłem się przejść, zobaczyć, tak średnio ludzi gdzieś tam w centrum drugim handlowym akurat przechodziłem, bo tak było na szagę prosto. Też jakoś tak nie za dużo ludzi. Autobusy sobie jakieś jeżdżą, samochody sobie jeżdżą, ale jakieś korki, coś, te sprawy, no no, no nie, no nie wiem. Coś tak tutaj mi nie pasuje to wszystko. Uuu, przepraszam, ale... się wam ziewam po raz 14 już i już chyba trzeba i spać. Nie wiem, jakąś piosenkę opuścić? Nie, dogram do 30 minut i, i, i tyle. W każdym razie słyszycie, Panama ma dzisiaj taka troszeczkę na kolanie, na szybcika, ale tak jak wspomniałem, nagrałem coś na Amadorze, więc puszczę Wam to na odcinku, bo teraz pewnie będzie już może z kilka dni przerwy, bo lecę znowu na koniec świata, drugi, na trzecią część mojej wycieczki. Nie wiem, czy coś mi się uda nagrać na lotnisku, czy nie. No Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie, jeszcze nie powiem Wam, jaki samolot w każdym razie mały, więc będzie trzęsło nieźle. The Havilland, to już mówiłem wcześniej, ale zapomniałem znowu nazwę, jak on się tam nazywa. W każdym razie to mnie oczeka, więc będzie się działo co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze. No, mało ludzi na ulicach, mało samochodów, jakoś tak nie ma ludzi, nie wiem, czy wszyscy pracują, czy nie pracują, czy przyszli, czy nie poszli. Jakieś miałem wrażenie, że ta Panama, która wieżowcami stoi, bo tych wieżowców jest tutaj chyba najwięcej, jak widziałem w życiu w Hongkongu, miliard, w Nowym Jorku, na Manhattanie miliard, a tutaj po pół miliarda, ale no dalej dużo, bo tak jak patrzysz na jakby na taką panoramę miasta, to same wieżowce Proszę, no ja chyba muszę naprawdę kończyć, bo już gadam i gadam i gadam, mają ja już zasypiam prawie na siedzącą, więc idę się zaraz położyć i jutro samolot mam chyba 8.20 jakoś tak, więc muszę wstać o 6.00, 6.30 nam zamówiam taksówkę, dojazd na lotnisko pół godziny, półtorej godziny przed odprawą te sprawy, więc wszystko już mam obcykane i lecę. lecę w daleki świat, zatem bardzo Wam dziękuję za ten najszybszy wyjazd do Panamy. Zresztą co za kubek, przecież do Panamy na jeden dzień. Taki kawałek świata trzeba przejechać, żeby przyjechać do Panamy na jeden dzień. To tylko Dawidziński może, więc tym optymistycznym akcentem yy, żegnamy się. I jeszcze Wam nie powiem co w następnym odcinku, bo nie wiem co w następnym odcinku, więc ostatnio tego nie było, ale od następnego odcinka postaram się wszystko Wam mówić. Że w następnym odcinku Filip powie, albo że w następnym odcinku Filip będzie myślał o tym, albo że w następnym odcinku Filip zrobi to i tamto. Eee, to tyle w takim razie, a stalowego, a i te kierownicy.